Postaram się podzielić z nami tym, co przygotowałem, temat Psalmu 90. Jest w nim to, co było też w Psalmie 103. Ten temat zabierzenia Bogu przez człowieka, który jest prochem. Ten proch pojawił się w każdym z psalmów. Był w Psalmie 103. Bóg pamięta, z czegośmy powstali że jesteśmy właśnie prochem. Był w psalmie pierwszym o, tym, o tej plewie, inaczej tłumaczony jako proch, którą rozmiata wiatr. Rzesznicy są jak plewa, którą wiatr rozmiata. I w końcu w tym psalmie jest tak pięknie rozpisane. Obracasz w proch człowieka i mówisz wracajcie, synowie ludzcy. Również księga kochaleta moglibyśmy powiedzieć, z księgą tego właśnie pełną prochu. Te słowa znane nam z liturgii pogrzebu, z prochu powstałeś, w proch się obrócisz, są właśnie wzięte z księgi Koheleta. I to pokazuje naszą ludzką kondycję. To, czym sami z siebie jesteśmy, bez Bożej łaski. Tak krótko mówiąc, to znany czasami, wypisywany przez uczniów na szkolnych ławkach czy na murach ten skrót diabelskiego imienia trzy szóstki jest właśnie tak tłumaczony. Liczba to bowiem człowieka. Szóstka liczba niedoskonałości jest liczbą ostatecznego zła i ta liczba nie oznacza, nie oznacza jakiegoś wielkiej, wielkiego zła w sensie obozu koncentracyjnego czy już, nie wiem gigantycznego prześladowania. Ona oznacza człowieka, który sobie radzi bez Boga, który ma do Boga taki stosunek bardzo hmm, lekki. Jakby sam w sobie nie chce rozwijać się duchowo. I to jest wcale nie trudno. Duchowość jest trudna. Nawet na rekolekcjach można spędzić dzień na pogaduchach, sporcie, plotkach i rozrywce. Natomiast nie medytować Słowa Bożego. To, co zwraca jeszcze moją uwagę w tym psalmie, to to, że ten ludzki proch jednak woła do Boga Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką, to przekonanie o tym, że różnica między nami a Bogiem, taka właśnie gigantyczna, niezmierzona, że my jesteśmy słabi i grzeszni, ze wszystkich całą naszą nędzą, a Bóg jest doskonały i święty, ta cała różnica nie jest czymś, co powinna nas przerażać, ponieważ miłość Boża ją przebyła dla nas. Jakby im głębsza nasza nędza, tym bardziej powinien wzrósć nasz podziw wobec Bożego miłosierdzia, który jest bezmierny. Dla każdego z nas, dla każdej z nas. Tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, albo straszna nocna. Bóg ma inną miarę niż my ludzie. Bóg też w swojej mądrości stawia miarę złu. Bóg jest sprawiedliwy. Słowa o tej trawie, która jest rankiem zielonej i kwitnąca, wieczorem wienniej usycha, one się doskonale odnoszą do czytania z Księgi Gocheleta Według mnie jest to jeden z najpiękniejszych fragmentów Pisma Świętego, opis starości. Można do niego wrócić, jeśli ktoś odczuwa taką potrzebę. Jest to coś, co z jednej strony przeraża, a z drugiej strony jest ujęte w piękny sposób zdolność do dostrzeżenia piękna rzeczy, na przykład piękna liturgii, troski o piękno liturgii, też jest miarą naszego człowieczeństwa. Nie? To nie są jakby rzeczy dodatkowe. Powinniśmy o nie dbać, ponieważ jest to coś, co pomaga nam ludziom z ulepionym z prochu służyć Bogu i też zachować taką własną godność, osłonić się jakby siebie samych. Stąd zawsze Kościół wspierał sztukę. Więc z tego powodu to piękno powiedział Dostojewski, jest czymś, co pomaga do zbawienia. W końcu ta zbrodka naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Co to jest za mądrość, która bierze się z liczenia dni? Może chodzi o mądrość y, utraty, straty. Jeśli strata ważnych, świętych, wielkich rzeczy nie nauczy nas pokory wobec np. Boga, wobec takich wielkich tajemnicach tajemnicy przy świętej, no to pytanie, co nas nauczy? Lubimy mówić, dziękuję za nawrócenie, za kryzys, bo dzięki niemu było nawrócenie. Ale skąd wiesz, że to już jest nawrócenie? Pokaż owoce Ducha Świętego. Miłość, radość, pokój, modlitwę, skupienie na tej modlitwie. Potem dziękuj Bogu za kryzys i za nawrócenie po kryzysie. Bo trawa wieczorem więdnie i usycha. My potrzebujemy mądrości serca. Po co? No, żeby modlić się tak, jak w psalmie. Powróć o Panie, jak długo będziesz zwlekał? Dostrzec brak Boga w swoim życiu niech ten brak nas zaboli. Zdanie o łasce. Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Nasyć nas o świcie swoją łaską. Pokazuje pewien podstawowy trud. Trud modlitwy. Człowiek wstaje o świcie, aby przywitać słońce, które jest symbolem Boga, Boga Najwyższego. Jest to święty czas modlitwy, nasz poranek. Nie czas na wylegiwanie się. Zwłaszcza jeśli wiem, jestem świadomy, że tych poranków zostało już coraz mniej. Należy zacząć się modlić. Aby zostać nasyconym łaską, dobrocią Boga, która prowadzi do radości, Właśnie do takiego ucieszenia się też prostymi sprawami dnia codziennego. Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami. Wspieraj pracą rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj. No właśnie taki dobry serdeczny jest dla nas Bóg, że chce nas wspierać nawet w tej pracy naszych rąk, pokrytych pyłem tej ziemi, grzesznych, słabych ludzi. My, którzy jesteśmy dziełem Jego rąk, też różne rzeczy tworzymy. Jesteśmy tego świata współtwórcami pasterzami tego, co jest. Każdy z nas ma tą swoją trzodę, te swoje owieczki w pracy, w rodzinie, zajęciach, którymi się oddajemy. Bóg nie wymaga od nas, aby nasze czyny były doskonałe. To jest niemożliwe. Można by nawet Jemu zarzucić, Stwórcy, że Twoje czyny, Boże, to, co Ty uczyniłeś, nie jest doskonałe. My jesteśmy słabi, jesteśmy jak naczynia gliniane. To prawda. Bóg nie wymaga od nas doskonałości. Czego więc wymaga od nas Bóg? Abyśmy tą pracę nasz rąk, również pracę rekolekcyjną, na ile możemy, wykonywali z miłością. Z miłością.